Na tyle europejskiej myśli politycznej poglądy Modrzewskiego i jego koncepcja nowoczesnego państwa prezentują się imponująco. Które z jego poglądów zasługują na szczególną uwagę? Poruszenie spowodował debiut pisarza, którym była broszura z 1543 roku pod tytułem Łaski albo Okaże za mążobójstwo. Autor poruszał w niej problem polskiego prawa. W myśl, którego szlachcic za zabicie plebejusza, czyli człowieka niższego stanu, karany był grzywną, a plebejusz za zabicie szlachcica odpowiadał głową. Modrzewski uważał takie prawo za niesprawiedliwe i niemoralne. Natomiast w kolejnej broszurze, zatytułowanej Mowa, prawdomówcy, perypatetyka, niezwykle trafnie oceniał kondycję polskich miast i mieszczaństwa. Myśląc perspektywicznie, Słusznie przewidywał, że szlachta może swoją polityką doprowadzić mieszczaństwo do upadku. Jednak dziełem życia Modrzewskiego jest obszerny traktat polityczny o poprawie Rzeczypospolitej, zawierający syntezę poglądów myśliciela. W jaki sposób Modrzewski zaprezentował obszerną, niewątpliwie problematykę? Traktat swój autor podzielił na pięć ksiąg. Pierwsza traktowała o obyczajach, druga o prawach, trzecia o wojnie, czwarta o szkole, piąta o kościele. Dwie ostatnie księgi zostały wstrzymane przez cenzurę kościelną i autor musiał je wydać poza granicami kraju w Bazylei. Jawne ogłoszenie zawartych w traktacie poglądów spowodowało falę ataków i niechęci. Modrzewski jako człowiek mądry i wykształcony był realistą politycznym i doskonale zdawał sobie sprawę, jakie reformy możliwe są do przeprowadzenia w ramach istniejącej Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Takie też zmiany postulował. Mimo to szlachta odniosła się do jego propozycji nieufnie, a nawet wrogo. Dodać jeszcze należy, że zmarł w całkowitym osamotnieniu. Jak widać, nie znalazł zrozumienia. Jakie poglądy przyjął Młodrzewski? W pierwszej księdze o obyczajach pisał między innymi o młodzieży, którą przez odpowiednie wychowanie Należy wdrażać do życia w społeczeństwie Opowiadał się za monarchią W której rządy króla Wspierane będą przez przedstawicieli narodu Podkreślał, że o wartości człowieka Decyduje nie pochodzenie Ale to, co swą reprezentuje Wielokrotnie proponował Otoczenie opieką państwa ludzi chorych Starych i kalekich W drugiej księdze Raz jeszcze poruszył problem niesprawiedliwości prawa Domagał się również Zniesienia sądownictwa szlachty Nad chłopem Modrzewski jako humanista był przeciwnikiem wszelkiej agresji. Uznawał tylko wojny obronne. W księdze III zaprezentował swój zdecydowany pacyfizm. Świadczą o tym słowa. Żadne korzyści z wojny nie są tak wielkie, aby mogły szkodom dorównać. Modrzewski, podobnie jak Erasm z Rotterdamu, pragnął pokojowego porozumienia narodów Europy. Dwie ostatnie księgi zatrzymała cenzura kościelna. Zdecydowała o tym niewątpliwie śmiałość poglądów autora. Proponując w Księdze czwartej, aby opiekę nad szkołami przejęło państwo, Modrzewski uderzał w kościół skupiający w swoich rękach szkolnictwo. Modrzewski, który był człowiekiem wykształconym, opowiadał się za rozszerzeniem sieci szkół i podniesieniem rangi zawodu nauczycielskiego. Chociaż trzeba pamiętać, że w sferze życia duchowego doceniał wartość moralną religii, sugerował jednak oddzielenie Kościoła od państwa. W swoim dziele poddał krytyce działalność posłów papieskich, reprezentujących często politykę sprzeczną z interesami Polski. Był patriotą i demokratą. Przy zachowaniu realizmu politycznego swoją myślą wyprzedzał epokę. Proponowaną przez niego reformę szkolnictwa zrealizowała w 200 lat później Komisja Edukacji Narodowej. Wiele też postulatów Frycza Pozostało aktualnych do dziś. Podsumujmy poglądy Modrzewskiego jego definicją ojczyzny. Rzecz pospolita to zgromadzenie i pospólność ludzka związane z prawem, łączące sąsiadów, a ku życiu dobremu i szczęśliwemu stworzona. Kto w polskiej literaturze odrodzenia? reprezentuje kulturę szlachecką. Odrodzenie w Polsce przypada na okres kształtowania się parlamentarnej Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Decydujący wpływ na rządy w państwie wywiera szlachta. Jednym z reprezentantów tego stanu był Mikołaj Rej. W największego ożywienia umysłowego szlachty dostarczył jej odpowiedniej lektury. Fakt pisania po polsku ułatwiał mu zdobycie czytelników. To przecież Mikołaj Rej jest autorem znanego dwuwiersza. Niechaj narodowie wżdy postronni znają, Iż Polacy nie gęsi, Iż swój język ma. Jednym z ważniejszych dzieł była krótka rozprawa między trzema osobami. Panem, wójtem i plebanem. Wydana w 1043 roku, napisana w formie rozmowy przedstawicieli trzech stanów szlachty, duchowieństwa i chłopstwa. Jako znakomity obserwator rzeczywistości, Rej dostrzegał narastające konflikty stanowe. Przedstawiciel szlachty w osobie pana stawia poważne zarzuty duchowieństwu. Chciwość, bogactwo, zaniedbywanie obowiązków kościelnych, bałagan na odpustach, które niewiele mają wspólnego z obrzędami religijnymi, a są jedynie okazją do pijaństwa i handlu pleban natomiast zarzuca szlachcie prywatne łapownictwo w sądach a przede wszystkim brak poczucia odpowiedzialności za losy ojczyzny o czym świadczy funkcjonowanie polskich sejmów podsumowaniem dyskusji są słowa wójta, który doskonale zdając sobie sprawę, że w najgorszej sytuacji znajdują się chłopi wyzyskiwani i przez szlachtę i przez duchowieństwo z goryczą stwierdza ksiądz wini pana pan księdza a nam prostym Zewsząd nędza. Który z utworów Reja wydaje się najbardziej związany z życiem ówczesnej szlachty? Za taki utwór można uznać żywot człowieka poczciwego. Rej przedstawia w nim swój ideał szlachcica. Ślachectwo prawe jest jakaś moc dziwna, a prawie gniazdo cnoty, sławy, każdej powagi i poczciwości. Jaki więc powinien być? Człowiek poczciwy. Młody szlachcic musi według Greja, mieć ogładę towarzyską, powinien zabawiać towarzystwo rozmową, umieć tańczyć, a także popisać się z ręcznością w jeździe na koniu oraz znać zabawy rycerskie. Wbijanie do głowy zasad gramatyki, uczenie retoryki i w ogóle języków obcych szlachcic na głowic uważał za całkowicie niepotrzebne. Uznawał nauki rozumem roztropnym, a poważnymi cnotami zdobione czyli sprawiedliwość, stałość, roztropność. Za ważne uznawał zdobycie umiejętności zawodowych i praktyczny stosunek do życia. Mówię, wychowany według tej recepty niewiele będzie umiał, ale za to będzie świetnym gospodarzem. Potrafi obcować z przyrodą, będzie umiał polować i na pewno będzie odzywał życzliwość poddanym. Powinien dbać o gospodarstwo, umiejętnie handlować i w ogóle żyć pełnią życia, cieszyć się otaczającym światem. Na ukształtowanie takiego wzorca osobowego niewątpliwie wywarła wpływ biografia samego autora. Rej do 20 roku życia prowadził bez troski, urozumiecony żywot szlachcica-ziemianina, nie dbającego o wykształcenie. Dopiero znalazł się na dworze wojewody sandomierskiego Jędrzeja Tęczyńskiego, dostrzegł swe braki i zdobył rozległą, choć nieusystematyzowaną wiedzę na drodze samoodstwa i lektur. Spróbujmy podsumować naszą wiedzę o Mikołaju Reju. Po pierwsze, był on znakomitym obserwatorem otaczającego świata. Jego utwory odzwierciedlają nie tylko istotne problemy życia społecznego XVI-wiecznej Rzeczpospolitej, ale dostarczają ciekawych spostrzeżeń dotyczących życia szlachty. Po drugie, rej stworzył renesansowy wzór osobowy polskiego szlachca ziemianina Zawarł go nie tylko w żywocie człowieka poczciwego, lecz wzbogacił w kolejnym utworze pod tytułem Wizerunek. Ten model życia szlacheckiego, może oddalony od ideału propagowanego przez humanistów, ale dość mocno osadzony w polskich realiach, bardzo odpowiadał rzeszom szlacheckim. Pamiętajmy, że Rej ukazał właściwie portret człowieka renesansu. Człowieka kierującego się powszechnie uznanymi cnotami, żyjącego godnie z naturą, reprezentującego pogodny optymizm i radość życia. Żywot człowieka poczciwego zaliczyć możemy do literatury parenetycznej, a jego autora uznać trzeba za pisarza moralistę. Czy portret szlachcica-ziemianina był jedynym wzorcem osobowym w literaturze polskiego odrodzenia? Renesans propagował także ideał humanisty-dworzanina, wszechstronnie wykształconego znawcy kultury antycznej, dyplomaty zorientowanego w problemach politycznych. Taki portret nakreślił Łukasz Górnicki w dziele Dworzanin Polski. Modelem do takiego portretu mógłby być największy polski poeta tej epoki, Jan Kochanowski. Jaką drogą doszedł Jan Kochanowski do największych osiągnięć poetyckich? Jan Kochanowski urodził się w rodzinie szlacheckiej w Sycynie, w ziemi sandomierskiej, w 1530 roku studiował w Akademii Krakowskiej w Królewcu i w Padwie. Po pobycie we Włoszech i Francji powrócił do kraju, aby przez 10 lat pełnić rolę dworzanina. Dzięki pomocy mecenasów został sekretarzem królewskim na dworze Zygmunta Augusta. W 1569 roku ostatecznie zrezygnował ze służby dworskiej. Osiadł w rodzinnym Czarnolesie, założył rodzinę. Poczucie życiowej stabilizacji spotęgowało talent Kochanowskiego i właśnie wówczas powstały najwspanialsze utwory poety. Nie przez przypadek poezję te Cyprian Kamil Norwid nazwie pięknie rzeczą czarnoleską. Odnaleźć w niej można bogactwo ludzkich przeżyć. Wspaniałą twórczość poetycką przerwała niespodziewana śmierć Kochanowskiego w 1584 roku. Jak kształtowała się twórczość Kochanowskiego – zgodnie z wezwaniem w jednej z fraszek. Wy tedy, co kto lubi, moi towarzysze, pijcie, rajcie, miłujcie. Jan, fraszki niech pisze. Poeta tworzył je przez całe swoje życie. Stanowią one swoisty notatnik liryczny, w którym tu rejestrował swoje uczucia, przeżycia i refleksje. We fraszce o żywocie ludzkim Odnajdujemy egzystencjalną refleksję dotyczącą nieuchronności przemijania ludzkiego losu, wyrażoną w słowach. Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława. Wszystko to minie jako polna trawa. W Czarnolesie poeta zrozumiał, że życie można i trzeba przeżyć godnie. We fraszce na dom w Czarnolesie wyjaśnia, że nie pragnie marmurowych pałaców, bogactwa ani zaszczytów. Apostrofie do Boga wyznaję. Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gnieździe ojczystym, tym jest zdrowiem opatrz i sumieniem czystym, pożywieniem uczciwym, ludzką życzliwością, obyczajmi znośnymi, nieprzykrą starością. filozofię życiową przedstawił czarnoleski poeta w pieśniach. Utworami tymi Kochanowski nawiązał do twórczości Horacego. Od starożytnych filozofów przejął stoicyzm. Filozofię, która zalecała równowagę ducha, niepopadanie w uczuciowe skrajności, wewnętrzny spokój gwarantujący tzw. szczęście stateczne. Kochanowski przyjął tę filozofię za swoją. W pieśni chcemy sobie być radzi, Udowadnia, że ludzki zależy od fortuny, która toczy się kołem. Zgodnie więc z zasadami filozofii stoickiej, przestrzega przed popadaniem w skrajności, zaleca zachowanie umiaru i wewnętrznej równowagi. Posłuchajmy jednej ze strof. A nigdy nie zabłądzi, kto tak umysł narządzi, jakoby umiał szczęście i nieszczęście znosić, temu mężnie wytrzymać w owym się nie wznosić. W innej pieśni Nie porzucaj nadzieje poeta pięknie porównuje zmienne koleje ludzkiego losu do przemian zachodzących w przyrodzie. Zima symbolizuje smutki, troski i zmartwienia, a wiosna radość i nadzieje na lepsze. Słowa nic wiecznego na świecie, radość się z troską plecie, wyrażają to ciągłe przeplatanie się ludzkich losów utworze podkreślona zostaje zależność od fortuny. Umocą zaś w godnym przeżyciu danego nam czasu, lekarstwem na wszystkie niepogody życia, powinien stać się stoicyzm z jego wewnętrzną równowagą ducha. W zakończeniu pieśni Nie porzucaj nadzieje, Kochanowski raz jeszcze przypomina naczelną zasadę przyjętej filozofii życia. Lecz na szczęście wszelakie serce ma być jednakie. Widzimy więc, że człowieka renesansu za jakiego niewątpliwie uznać trzeba czarnoleskiego poetę, nękały problemy egzystencjalne, że dociekał on sensu istnienia. Stawiał przed sobą pytanie szekspirowskiego Hamleta. Być albo nie być? I opowiadał się bez wątpienia za tym, żeby być, ale być, żyć zgodnie z zasadami stoicyzmu. Człowiek renesansu potrafił cieszyć się życiem i otaczającym światem. Przypomnijmy chociażby Rejowskiego Człowieka Poczciwego. Renesansowa pochwała świata wyrażona jest również w czarnoleskiej poezji. Przeczytajmy hymn Czego chcesz od nas, Panie, za hojne dary? Jeden z najpiękniejszych utworów lirycznych Jana Kochanowskiego i porównajmy go z tekstami z poprzedniej epoki. Przypomnijmy sobie, jak bardzo średniowieczna Maksyma pamiętaj o śmierci. Prześladowała mistrza Polikarpa z utworu Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią Pomimo wielkiego przywiązania do życia Bał się śmierci i kary boskiej Wywołajmy też pełną oddanie i pokory Postawy ascety Świętego Aleksego Czy wreszcie przerażającą wizję piekła Z boskiej komedii Dantego Jak więc na tym tle sytuuje się Kochanowski i jego utwór? W apostrofach do Boga Zawartych w poszczególnych strofach nie znajdziemy cienia smutku, pokory czy obawy przed Bogiem. Bóg, człowiekowi omawianej jej epoki, nie kojarzy się ze śmiercią i karą za grzechy. Stworzony jest za swoje dzieło, za piękny świat i idealny porządek panujący w naturze. Renesansowy człowiek potrafi dostrzegać piękno tego świata i jest dumny z tego, że stanowi jego cząstkę. Zapamiętajmy, że utwór Kochanowskiego stanowi, podobnie jak Bogu Rodzica, przykład polskiej poezji hymnicznej dzieła o bardzo wysokiej randze artystycznej. Warto przytoczyć tutaj definicję hymnu. Uroczystego utworu lirycznego, przeważnie o charakterze modlitewnym lub patriotycznym. Zawarty w hymnie Czego chcesz od nas, panie? Optymizm cieszącego się życiem człowieka został wyrażany właśnie w taki odpowiedni do gatunku utworu osób Podniosły i uroczysty. Zastanówmy się teraz, gdzie odzwierciedlony został szczery uśmiech ludzi renesansu Kochanowski wiele fraszek napisał w okresie służby dworskiej jedną z najbardziej znanych jest fraszka o doktorze Hiszpanie zawiera ona elementy dialogu spójrzmy na nią jak na małą scenkę dramatyczną oto grono dworzan weseli się tęgo popijając wino jest wśród nich doktor Hiszpan tak nazwano Piotra Roiziusza Wykształconego humanistę, znawcę prawa, profesora Akademii Krakowskiej. W trakcie zabawy doktor Hiszpan, zmęczony, decyduje się na opuszczenie towarzystwa. Chce odpocząć w domu. Przyjaciele usiłują go zatrzymać, ale ich prośby nie skutkują. Nie chcąc sobie psuć zabawy, pozwalają mu odejść, ale obiecują odwiedzić go później. Druga scenka rozgrywa się pod drzwiami mieszkania doktora Hiszpana. Podchmielone towarzystwo usiłuje Dostać się do środka Ponieważ doktor nie chce wpuścić przyjaciół Wyważają drzwi Kolejna scena rozgrywa się wewnątrz Doktor Hiszpan wyrwany ze snu Nie odmawia przyjaciół I biesiaduje razem z nimi Zdesperowany jednak stwierdza Ze zdziwieniem Że szedł spać trzeźwy A wstał pijany Takie za zakończenie utworu Nazywamy płętą. Poeta nie potępia bynajmniej takiego postępowania. Urocze usprawiedliwienie tego typu młodzieńczych swawoli stanowi fraszka na młodość. Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, którzy chcą, żeby młodzi nie żleli. Czy podobną optymistyczną radość życia odnajdujemy także w pieśniach? Wystarczy sięgnąć po tekst Miło szaleć, kiedy czas po temu aby odpowiedzieć na zadane pytanie. Proponuje się w nim nastrój wesołej zabawy, podczas której wszyscy są równi bez względu na stan majątkowy czy pochodzenie. Podkreślone przy tym zostaje to, że podczas wspólnej zabawy wszyscy muszą czuć się swobodnie. Nie mogą myśleć o troskach i o tym, co może przynieść kolejny dzień. Jeśli można, kierujmy się zasadą trzeba cieszyć się każdą chwilą, wykorzystać każdy dzień. Radzi przy tym Dziś bądź wesół, dziś użyj biesiady. To oczywiście karpediem, czyli złoty środek Horacego. Jak bliska była Kochanowskiemu ta zasada, świadczy fraszka autobiograficzna, Do gór lasów. Poeta napisał ją w Czarnolesie, gdy głowę ozdabiały mu już srebrne nici, gdy mógł na swoje życie spojrzeć z dystansu. Przedstawiał więc tej fraszce kolejne etapy swojej biografii. Studia, podróże po Europie, służbę dworską. Przyrównuje siebie do greckiego bożka Proteusa, który często zmieniał swoją postać. Na zakończenie zaś wypowiada słowa A ja z tym trzymam, kto co w czas uchwyci. Potwierdzające wierność wobec przyjętej zasady, wykorzystania każdej chwili. Poeta solidaryzuje się ze wszystkimi, którzy potrafią cieszyć się każdym momentem życia. Po rezygnacji z kariery dworskiej poeta szukał spokoju i szczęścia w rodzinnym Czarnolesie. O tym, że odpowiadało mu takie spokoje wiejskie świadczy pieśń świętojańska o Sobótce. Poeta dołączył ją do zbioru pieśni, ale w zasadzie stanowi ona na odrębny utwór. Pieśń świętojańska nawiązywała do święta Sobótki, sięgającego tradycjami czasów pogańskich. Obchodzono je 23 czerwca. Do dziś Pozostałością dawnych obrzędów jest puszczanie wianków na wodę. Utwór składa się ze wstępu i pieśni śpiewanych przez dwanaście panien przy ognisku, podczas obrzędowych tańców. Przyjrzyjmy się pieśni ostatniej, dwunastej panny. Zawiera ona apoteozę, pochwałę życia wiejskiego. Szczęśliwe bytowanie na wsi w dostatku oraz obcowanie z przyrodą Składa się na sielankowy obraz życia wiejskiego. Wyraźnie nasuwa się w tym momencie nawiązanie do antycznego mitu arkadyjskiego, w którym Arkadia była piękną krainą szczęśliwych pasterzy. Kochanowski po raz pierwszy w literaturze ukazał wieś od strony folkloru. W czym jeszcze poeta Czarnolewski widział możliwość szczęścia i odnalezienia sensu życia? Odpowiedzmy na to pytanie słowami Kochanowskiego Ciężko, kto nie miłuje Ciężko, kto miłuje Najciężej, kto miłując Łaski nie zyskuje Nie odnajdzie w życiu sensu i szczęścia ten Kto nie zaznał miłości Ale poeta przestrzega Że również i miłość potrafi być źródłem cierpienia Zwłaszcza, gdy nie jest odwzajemniona Fakty takie nie były jednak dla renesansowego twórcy elementem tragicznym, jakim stało się nieodwzajemnienie miłości dla romanków. Przekonać nas o tym może fraszka Raki. Napisana w okresie dworskim ma charakter zabawy poetyckiej. Czytana wprost, głosi pochwałę kobiet, czytana w spak, jest natomiast zaprzeczeniem niewieścich cnót. Spójrzmy teraz na trudna rada w tej mierze. W czterech w sześciowierszowych strofach wyrażona jest głęboka tęsknota do ukochanej. Choć nieznajoma pani jest piękniejsza. wyznania podmiotu lirycznego różnią się zdecydowanie od średniowiecznej, konwencjonalnej liryki miłosnej. Przedmiot wtchnieni jawi się nie jako sztuczna, wyidealizowana postać kobieca, lecz jako kobieta z krwi i kości. Podmiot liryczny podziwia jej urodę, zazdrości lasom, po których będzie stąpać jej Udatna noga. Zachwyca się wdzięcznym głosem i przyjemnymi słowami swojej wybranej. Warto w tym momencie zwrócić uwagę na ważną funkcję epitetów dla wyrażenia uczuć, takich jak wdzięczny, przyjemne, udatna. W pieśni mamy również oryginalne porównanie twarzy kobiety do porannej zorzy, które możemy zaliczyć do komeryckich. Twoje nadobne lice jest podobne zorzy, która nad wielkim morzem rano się czerwieni, a nienagła ciemności nocne w światłość mieni. Przed nią gwiazdy drobniejsze po jednej znikają i tak już przyłej nocy nieznacznie czekają. Jak więc widać, w tej pieśni miłosnej pojawiło się zupełnie nowe, renesansowe spojrzenie na kobietę. Kochanowskiemu obojętny był stosunek odbiorców do jego poezji. W odróżnieniu od twórców średniowiecza sława doczesna i pośmiertna dla artystów umawianej epoki była wartością pierwszorzędną. Tak też był w przypadku Jana Kochanowskiego. Przypowiada on swą przyszłą sławę we fraszce ku muzą, pisząc Proszę, niech ze mną zaraz merymy nie giną Ale kiedy ja umrę Ony niechaj słyną. Zarzyć można te słowa z choracjańskim non omnis moriar. Nie wszystek umrę. O nieśmiertelności swej poezji i przyszłej sławie mówi poeta także w pieśni niezwykłym i nie lada piórem opatrzony, w której to podkreśla, że po człowieku zastaną właśnie jego dzieła i związana z tym sława, z dumą stwierdza. O mnie Moskwa i będą wiedzieć Tatarowie, i różnego mieszkańcy świata, Anglikowie. W poprzednich rozważaniach dotyczących epoki odrodzenia mówiliśmy o rozwoju myśli politycznej, którą tak godnie zaprezentował w literaturze polskiej Andrzej Frycz-Modrzewski. Zastanówmy się więc, jak do polityki odnosił się czarnoleski poeta – Najbliżej życia politycznego Znajdował się Kochanowski W okresie służby dworskiej Napisał wtedy dwa poematy Zgodę i satyra W pierwszym z nich Wzywał do zaprzestania sporów religijnych W drugim Napisanym w formie skargi leśnego satyra Narzekał na szlachtę Która w pogoni za pieniądzem Zaniedbuje sprawy ojczyzny Poematy te Możemy potraktować jako wyraz niepokoju obywatelskiego Poety co skłoniło poetę do napisania pieśni o spustoszeniu Podola? Ten patriotyczny utwór powstał w okresie Bezkrólewia w 1575 roku po ucieczce z Polski króla Henryka Walezego. Tatarzy napadli wtedy na wschodnie rubieże Rzeczpospolitej i złupili tereny przygraniczne. Podmiot liryczny z bólem mówi o tym wydarzeniu. Odwołuje się on do dumy narodowej Polaków, którzy dali się zawojować przez dzikich niecywilizowanych Tatarów. Za przyczynę nieszczęścia uważa brak króla i chaos panujący w Rzeczpospolitej. Z wielkim zaangażowaniem emocjonalnym apeluje do szlachty odpowiedzialnej za losy państwa i narodu. Potępia zbytki, wzywa do opodatkowania szlachty i duchowieństw w celu opłacenia stałej armii, która broniłaby granic. Woła posługując się ironią. Wsiadamy? Czy nas półmiski trzymają? utwór zaś kończy gorzką płętą Cieszy mnie ten rym. Polak mądry po szkodzie, lecz jeśli prawda i z tego nas zbodzie, mogą powieść Polak sobie kupi, że i przed szkodą i po szkodzie głupi.